Nie mów nikomu, to tajemnica. Nerw. 7 lutego 2011. Jestem zła, kurzona, wszystko mnie denerwuje. Wszystko, dosłownie wszystko. Mogę kogoś pogryźć, kopnąć, zablokować negatyw i w ogóle... Wrrrrr. Tak. Przez tu Przytłacza mi to, ile jest do zrobienia, to, że każdy coś ode mnie chce, to, że daje się wykorzystywać, to, że po prostu wrr. Drażnią mnie ludzie, którzy mają mnie w dupie i kiedy ja potrzebuję, to oni właśnie mnie zlewają. A powinno być tylko wtedy, kiedy im się to podoba i na każde ich skinienie. W ogóle nerwa mam i tyle. I nawet nie ma w tym momencie aż tak do końca z kim pogadać. Na kim się wyżyć, więc się wyżywam na mikrofonie, bo nie chcę się wyżyć na kimś, chociaż już to i tak zrobiłam. A zresztą jestem wkurzona i nic mi nie wychodzi i, i co próbuję robić, to wychodzi mi źle, albo robię jakieś błędy, albo w ogóle... I dlatego jestem zmęczona i, i to nie będzie do dupy za przeproszeniem i wszystko będzie nie tak i w ogóle... I będę wracać późno i nie będę mieć na nic czasu, na nic siły, na nic energii i bez sensu to wszystko. O, tak powiem. Poza tym jestem wkurzona na to, co się dzieje, na to, że ma być do końca lutego zamknięte bodajże 300 szkół, na to, że w ogóle przed wyborami mówili coś innego, po wyborach mówią coś innego, na to, że na przykład jakiś tam burmistrz potrafi zwalniać ludzi tylko dlatego, że na niego nie głosowali albo ktoś z ich rodziny startował przeciwko niemu i niekoniecznie mój burmistrz, ale ogólnie mówię i po prostu wr, nie wiem jak tak można robić, jak tak można być do tego stopnia szkoda słów wkurzałem jakieś jakiś plot, obgadywanie za plecami, wkurza mnie... Co jeszcze mnie wkurza? Wszystko mnie wkurza. Dzisiaj naprawdę... wrr Jestem zdenerwowana i rozdrażniona i w ogóle... Niech mnie ktoś przytuli, o. Tak. Może wtedy będzie lepiej. Hmm. Albo niech ktoś powie, że dam rady i że wszystko będzie dobrze. Bo jak sama sobie mówię, to już nie działa. To już nie jest takie... O, tyle. Ja jakoś nie mogę się wyciszyć, jakoś nie mogę się, nie wiem, odnerwować. Uff. Jakoś tak po prostu, nie wiem, pewne rzeczy się wzbierały, wzbierały i pękła tama i się wszystko wylało, o. I się wylewa nadal i się nie chce przestać wylewać i nie tylko będzie powódź. Tak, będzie powódź. Ja być zła, być zdenerwowana, być wkurzona. żona. Tak. tak, tak, tak, jestem nerwóz. No i co z tego? Na szczęście nie codziennie, na szczęście nie aż tak... Na szczęście nie aż tak często. Kur... nawet się słowić nie umiem. Na szczęście jestem zła. O! I w ogóle. Tak. Właśnie. Mówię. Jestem zła. Wkurzona. Aaaa! Wrrrrr! <śmany> I pospólstwo. O! Sodomia i Gomoria. Zło! Jestem zdenerwowana. I w ogóle to. bez sensu. Tak. Nie powinno tak być. Człowiek nie powinien się zdenerwować, nie? Albo nie powinien tego okazywać, że jest zdenerwowany. Powinien mi wszystko... W... ...olewać. Chill out. O! Ale tak się nie da, ja tak nie umiem, jestem zbyt emocjonalnym człowiekiem. No. Poza tym, jak się tak czasami człowiek da ponieść emocją, to tak czuję, że, że jest w nim jakiś tam power. Tylko szkoda, że nie jest kierowany w właściwym kierunku. No. I w ogóle to... Dubań. I Bodka Stefan też zrobi dubań, zobaczycie. Specjalnie, nazwę. Zrobię taki niedobry wstrętny, że nie będą chcieli go wyemitować. O! Tak. Będę zła, będę wszystkich zjeżdżać i będę niedobra i w ogóle, i nikt mnie nie będzie lubił i mnie zablokuje w katalogu, o, bo będę mówić brzydkie rzeczy, złe rzeczy, będę namawiać do robienia złych rzeczy i niedobrych rzeczy i w ogóle. I jeszcze powiedzą, że nie jestem pełnoletnia i mnie zbanują już całkiem, bo jestem gównia. Tak, jestem strennym, małym, niedobrym dzieckiem, które teraz przeze mnie przemawia. I tupie nogami i zaraz się położy na podłodze i będzie waleć pięściami w tą podłogę. Na szczęście nikt po nie mieszka, więc tylko obudzi pająki i te pająki będą wkurzone. ktoś się obudził i przylezą i mnie w nocy zjedzą. O! I będzie na grobku, zażarta przez pająki. Nawet ją stypować, tak będą wkurzone. Tak. I roztocza mnie też, zaatakują mnie inne zarazki i... O! Bo sobie powiedzą, nie będzie chora. Skoro jest taka niedobra i nas budzi w ogóle, a na dodatek odkurzyła i nas zbiła, znaczy naszą populację, uszczupliła. Jeszcze raczyła wytrzeć kurze, a już w ogóle mycie to alety to już jest normalnie bakteriobójstwo. Zarazkobójstwo i roztoczobójstwo. Tak. <śmiech> hamstwo. Hamstwo, hamstwo mówię. I tyle. Jestem zła. Jestem zdenerwowana. Mam dość. Naprawdę. Się obawiam, że teraz tu ktoś był, to poduszką. Albo nie wiem czym jeszcze. Nie wiem, nie wiem. Po prostu nie wiem. Wkurza mnie wszystko. Wkurza mnie to, że prąd drżeje. Wkurza mnie to, że że muszę zrobić coś, czego nie lubię. Wkurza mnie, wszystko mnie wkurza. sens wszystko I wkurza mi to, że wszyscy są daleko. I nie można od tak sobie zadzwonić i powiedzieć kurde, chodź na piwo. Co z tego, że jest początek tygodnia. Chodź na piwo. Albo chodź na wino. Albo chodź się porzucamy poduszkami. To ulży. Albo coś. Nie. Czemu wszyscy mieszkacie tak daleko? Co na nie z kim na piwo pójść? Też to jest chamstwo. czym mi to wkurza. O. Czasami dziwni ludzie. Jesteś tacy... Dzieciaci, żonaci, mężaci, którzy nie mają nigdy nic czasu i ochoty i w ogóle. Nie hmm. ja robię już tylko same poważne rzeczy. Nawet nie nie pozwalają sobie na bycie dzieckiem. Tak, bo trzeba być poważnym. Masz już swoje lata. Zacznij się ubierać adekwatnie do wieku. Można lepiej w gejerku kurde, chodzić. Zajął szpilki, zajął szpilki. Jak ja kurde tańczę na róże? Szpilki są niewygodne. Mamy tylko noś tylko dlatego, że się podobać facetom, no bez przesady. Pff. Bez sensu. Wszystko moje wkurza. Wkurza mnie i tyle. Wkurza. Począwszy od szczoteczki do zębów. się na, na tym, że znowu, znaczy od zawsze, beznadziejne ciśnienie wody mam pod prosznicą. różnego porządnego że jak nie może wziąć. prusznica. Kurna, to ma od... Pff. Odmieniać nie umiem. Nawet po polsku mówić nie umiem. Też mnie to wkurza. No. Bez sensu i tyle. Mam to gdzieś. Tak. Mam to gdzieś. O. No ale strzelać focha nie ma na kogo już. Też bez sensu, nie? Strzelę focha na samą siebie. O, może to będzie dobre. Bez sensu. Jeszcze takie błoto mam, że nawet nie mogłam wjechać za kamienicę. Prawie się zakopałam. Ciekawe mi jutro wyjadę. I po co takie błoto jest, co? Kurde, płacę czynsz, to by mogli coś zrobić, a nie. Chociażby jakiś żwir kupić. No kurde, no bez sensu, no. Czuję, jak mieszka na jakimś zadupiu. Kijowo. Kijowo. Tak. Jestem zła. I nie ma jakiegoś jednego racjonalnego powodu. Po prostu jestem zła. O! Wszystko mnie wkurza. I tyle. Wrrr. Wrrr, wrrr, wrrr, wrrr, wrrr. Wrrr. Zła jestem. Wnerwiona. Zdenerwowana. Wkurzona. Zła. Tak. No i dobra. I co będę zła? O! Będę zła na złość. Cała się nie uspokoi, bo zła. Bo... Gdybym była super kierowcą, tam on w samochód i gdzieś pojechała. co sobie jeździła, włączyła muzykę na maksa i jeździła. Ale nie. Co z tego? My się jeździła, kurde, kurde, nie wiem, góra 70 na godzinę. mi się zastanawiała, czy teraz coś nie wiada, albo coś. Bez sensu. No, dupa. I tyle. więc sobie poszła do wanny. Tak. A, my, my się wodą się zrelaksowała. Tak, tylko, że nie ma wanny. Do miski, za jedną nogę, albo palca, o! Do.. do czego? Do szklanki. Wrze. Mamstwo. Nie chcę tak. Ja nie chcę być zła. A może chcę? Może właśnie dobrze. Może mi tak dobrze. I taka będę już zawsze. O, będę wkurzona. Będę mówić wszystkim, co myślę. I nikt mnie nie będzie lubił. No i dobrze no tak sama z sobą sama z sobą spędzać wszystkie minuty mojego życia o tak zresztą co to za życie przecież jutro może walnąć o mnie meteor albo coś albo w walentynki może mi spaść jakieś nie wiem cementowe serce na łeb bez sensu tyle normalnie bez sensu jestem zła wkurzona mm. tyle i foch, już, o, i więcej nic nie nagram, o, tak, strzelę na was focha, i nie powiem już nic, i nic nie nagram, i się zamknę w sobie, i tyle, o, tak. I już w końcu na coś muszę strzelić focha, takiego porządnego focha, takiego focha sprzytupnę, takiego focha bez odwrotu. To sobie na was strzelę a co mogę, nie? No, w końcu moja strona, mogę zrobić z nim, co chcę. Mogę ją nawet zablokować. Mogę ją zamknąć, mogę zlikwidować. Mogę usunąć wszystkie nagrania. Mogę zrobić wszystko. O! Tak. Tak zrobię. A może nie. A może tak. Nie wiem. Jestem zła. Jestem zła jestem zdenerwowana w No! Ha! Bez sensu wszystko jest na dzień dzisiejszy. Na chwilę obecną jest bez sensu. tak... Gdybym więcej talerzy miał ja to bym sobie nim porzucała, bo to tak fajne, coś zniszczyć, coś zdemolować. O, tak, ale nie mam co. No co, własnego mieszkania demolować nie będę, nie? To czyjeś, wiem, przyjadę do was do domu i wam zdemoluję, pobiję wam wszystkie talerze, wszystkie szklanki i wam rozproję poduszki i podpalę dywan i nie wiem co jeszcze zrobię, ale coś na pewno zrobię i ulubiony wazon wasz pobiję też, tak. I wam wszystkie kwiatki powywalam z dniczek też. Tak zrobię, ładnie. No? I wam porasuję ściany kratkami. Tak. Ej, co widzę tutaj pod Głupi plumka. Po co ci ludzie tam piszą? Zamknąć się. Cicho być. No. nie. Piszą. Po co piszą? I tak nikt tego nie czyta. mi czytają. Nie pisać mi tu. Nie plumkać. Zabraniam. No. Uff, sensu. Brrr. Zła jestem w tyle nie wiem, po co nagrywam. Na złość nagrywam. A może nie na złość. A może tak. Może ze złości. Nie wiem. Kijowo. No i znowu plomkają. No po co wy piszecie? I co wy tu piszecie? Kto wam pozwolił pisać mi tu? Cicho być. Cicho. Nie pisać, bo was zamknę. Zablokuję. Wywalę. Usunę Skype'a. Najlepiej. Wtedy nie będę pisać. A będę niedostępna. I nic się będę wiedzieć, co piszecie. I dobrze. Bo głupoty piszecie i tyle. Nie pisać już. zbrania. O. Ma być tak ja mówię. Powiedziałam ci być. Się uparli. Plumkają. Hm. Bez sensu. Nadgaduje też jest bez sensu. Gaduja jest do. B jest. O. Tak. Tak właśnie. Wszystko jest B. I niedobre. I złe. I w ogóle. I wszystko jest złe. Kijowe. Bez sensu. Tak. Jestem imo. O. Zostanę imo. zepuszczę ze grzywę i się pofarbuję na czarno i będę się ubierać dziwnie i w ogóle. I malować i, i żyletkę nosić na cytkach. No. A co? Zawsze to jakieś rozwiązanie. Też nie, oni są smutni, a ja jestem zła. <głos> jestem wkurzona, zdenerwowana, rozdrażniona. Jak taki nafukany kot, który może się rzucić z pazurami. I prychać. I furkotać. I nie wiem, co jeszcze koty wkurzone robią. Jestem zła i zdenerwowana i, i, i nerw i, i w ogóle wszystko. O, o, tak. I jeszcze chrypkę miał, No super. I jeszcze będę chora. No. przydał świat się sprzeciwił przeciwko mnie? Jeszcze chora będę. Tak. Tyle. I wszystko mnie wkurza. I Biedronka mnie wkurza, bo trzeba płacić gotówką. Kto normalny dzisiaj że za gotówkę nosi? No kto? Wszyscy kartą płacą. Mogliby iść z postępem zacofane... Owady jedne. Pstrokate. O. Bez sensu. Tyle. Tak. Jestem zła. Zła, zła! Zdenerwowana, wnerwiona, wkurzona i. w ogóle. I mam dość. Tak. Was też mam dość. Siebie mam dość. Wszystkiego mam dość. I te świeczki, co się pali, też mam dość. Bo po co ona się pali, jeszcze śmierdzi, pomarańczowo? Fu Nie pal się. Masz się zgasić, ja tak mówię. A jak, jak mówię, to ma tak być. No. I do też mnie wkurza. Się tak patrzy. Nie patrzy monitor. Głupi jesteś. Klawiatura też jest głupia i brudna i w ogóle kijowa, jeśli źle na niej pisze. Nie lubię cię klawiaturo. Żałaś, coś do dupy. I ciebie mikrofonie też nie lubię. Bo za cicho nagrywasz. I potem marudzą. A jakoś do dupy. A czemu czego nie ma jakichś bajerów A czemu nie ma podkładu? A czemu nie ma tego? A czemu nie ma tamtego? A sami tak cudownie niby nagrywają, jasne. Też tak będę robił. Nagrywać raz na dwa miesiące, kurde się obrażę na was, Tak, no, Skurzona jestem i tyle. I nie chcę was znać. O, się odgoradzam. Mamy was focha. Opada zasłona milczenia. Nie, nie będę milczeć właśnie, że nie. Nie będę gadać. Co myślę? O tak. A co? W końcu mamy wolny kraj. Tylko, że nie, nie wolno gadać, co się myśli, bo później zmieniają się władze i na przykład na to coś się mówi źle, to wtedy cię zwolnią i nic ci nie dadzą, jeżeli cię do ciupy wsadzą. No tak, bo jest niby wolność słowa, ale nie wolno tak naprawdę mówić o swoich poglądach głośno. Bo nie daj Boże! Hamstwo i I w ogóle. Bo. Zła jestem. Normalnie jestem zła. Jestem zła, zła, zła, zła, zła, zła i wnerwiona. O! I tak. I w ogóle to was nie lubi, się wyłączam, tak sobie będę siedzieć, o. A wam już nic nie nagram, zobaczycie. Albo nagram na złość, nie wiem jeszcze, ale jestem zła i... I idźcie se, o. Idźcie, Waszą won, asio. I nikogo nawet nie pozdrowię. I nie powiem nic miłego. I tyle. Silence! No, idźcie sobie, albo ja sobie pójdę. O. Se poszłam.